W końcu znikły również desery i znowu powstał profesor Dumbledore. W sali zrobiło się cicho. Ehm, eee, jeszcze tylko kilka słów. Mam nadzieję, że wszyscy się najedli i napili. Chciałbym wam przekazać kilka uwag wstępnych. Pierwszoroczniacy niechaj zapamiętają, że nikomu nie wolno wchodzić do lasu, który leży na skraju terenu szkoły. Dobrze by było, żeby pamiętało o tym również kilku starszych uczniów. Migocące oczy Dumbledora zwróciły się w stronę rudych bliźniaków. Pan Filcz prosił mnie też, żebym wam przypomniał, że między lekcjami na korytarzach nie wolno używać żadnych czarów. Próby do Quidditcha rozpoczną się w drugim tygodniu semestru. Każdy, kto jest zainteresowany grą w barwach swojego domu, powinien zgłosić się do pani Hood. I ostatnia uwaga. Muszę was poinformować, że w tym roku wstęp na korytarz na trzecim piętrze, ten po prawej stronie, jest zabroniony. Dla wszystkich, o ile nie chcą umrzeć w straszliwych mękach. Harry roześmiał się, ale był jednym z niewielu, którzy to uczynili. – On chyba żartuje, co? – mruknął do Persiego. – Nie sądzę – odrzekł Persi, marszcząc czoło. – To dziwne, bo zwykle podaje powód, dla którego nie wolno gdzieś wchodzić. W lesie jest mnóstwo niebezpiecznych zwierząt i potworów. Wszyscy o tym wiedzą, ale tu, na trzecim piętrze? Uważam, że powinien powiedzieć, chociaż nam, prefektom – a teraz, zanim pójdziemy spać, zaśpiewajmy nasz szkolny hymn, zawołał Dumbledore. Harry zauważył, że uśmiechy innych nauczycieli jakby nieco zbladły. Dumbledore poderwał lekko swoją różdżkę, jakby strząsał z niej muchę, a z jej końca wystrzeliła złota szarfa, która unosiła się wysoko nad stoły i rozwinęła jak wąż w słowa. Każdy wybiera sobie ulubioną melodię! zawołał Dumbledore i śpiewajmy! I cała szkoła zawyła. Hogwart, Hogwart, pieprzo wiepszy Hogwart, naucz nas choć trochę czegoś, czy kto młody z świeżbem ostrym, czy kto stary z łbem łysego, możesz wypchać nasze głowy farszem czegoś ciekawego, bo powietrze je wypełnia, muchy zdechłe kurzu wełna, naucz nas, co pożyteczne, pamięć wzróż, co ledwie zipie, my zaś będziemy wkuwać wiecznie, aż się w próchno. Kusk rozsypie! każdy kończył śpiewać w trochę innym czasie. W końcu tylko bliźniacy Wesleyowie śpiewali na powolną melodię Marsza Żałubnego. Dumbledore dyrygował nimi za pomocą różdżki aż do ostatniej nuty, a kiedy wreszcie skończyli, był jednym z tych, którzy klaskali najgłośniej. Ach, muzyka, powiedział ocierając łzę w oku, to magia większa od wszystkiego, co my tu robimy, a teraz pora spania. Biegiem do łóżek. Pierwszoroczniacy z przydziałem do Gryhindoru pomaszerowali za Persim przepychając się przez huczący od gwaru tłum. Wyszli z wielkiej sali, a potem poprowadził ich marmurowymi schodami. Harry czuł, że znowu nogi ma jak z ołowiu, tym razem nie ze strachu, ale ze zmęczenia i obżarstwa. Był taki senny, że nie zaskoczyło go wcale, iż ludzie z portretów na ścianach korytarzy szeptali coś i pokazywali ich sobie. Persji poprowadził ich przez drzwi ukryte za rozsuwanymi panelami i wyblakłymi arrasami. Wspięli się po jakichś kolejnych schodach, ziewając i powłócząc nogami, a Harry zaczął się już zastanawiać, jak długo jeszcze będą iść, kiedy nagle się zatrzymali. Przed nimi w powietrzu unosiła się wiązka lasek, a kiedy Persi zrobił krok w ich stronę, laski zaczęły się na niego rzucać. To iryty! Szepnął Persi do pierwszoroczniaków Poltergeist podniósł głos I rytku pokaż się Odpowiedzią był Ordynarny syczący odgłos Jakby ktoś wypuszczał powietrze z balona Chcesz, żebym poszedł Po krwawego barona? Rozległ się trzask I pojawił się mały człowieczek Ze złośliwymi czarnymi oczkami I szerokimi ustami Unosił się ze skrzyżowanymi nogami w powietrzu Trzymając wiązkę lasek Zarechł Chotał pierwszoroczniaki, maluchy, ale zabawa! I nagle rzucił się w ich kierunku Wszyscy cofnęli się gwałtownie Idź sobie, i Irytku Mam o tym donieść baronowi Zaraz to zrobię, krzyknął Persi Irytek pokazał mu język I zniknął, upuszczając laski na głowę Neyvilla Usłyszeli, jak się oddala Bębniąc po drodze w tablicę z herbami Musicie się wystrzegać, Irytka Powiedział Persi, kiedy ruszyli dalej Boi się tylko krwawego barona nie słucha nawet nas, prefektów No, jesteśmy Na samym końcu korytarza wisiał portret grubej kobiety w różowej jedwabnej sukni Hasło, zapytała Kaput draconis, powiedział Percy, a portret usunął się, ukazując okrągłą dziurę w ścianie. Przeleźli przez nią, najwila trzeba było podsadzić i znaleźli się w pokoju wspólnym Gryffindoru, przytulnym, okrągłym pomieszczeniu pełnym wysiedzianych foteli. Percy wskazał dziewczętom jedne drzwi wiodące do ich dormitorium, a chłopcom drugie. Na szczycie spiralnych schodów, najwidoczniej byli w jednej z wież, znaleźli w końcu komnatę sypialną z pięcioma łożami, każde z kolumienkami w rogach, między którymi wisiały aksamitne, ciemnoczerwone zasłony. Ich kufry już tam stały. Zbyt zmęczeni, by rozmawiać, rozebrali się, założyli piżamy i padli na łóżka. Ale żarcie, co? – mruknął za zasłony Ron. – Zjeżdżaj, parszywku! Zabiera się do mojego prześcieradła! Harry zamierzał zapytać Rona, czy próbował ciastek z owocami i kremem, ale nie zdążył, bo zasnął. Prawdopodobnie zjadł za dużo, gdyż miał bardzo dziwny sen. Śniło mu się, że ma na głowie Turban profesora Quirella Który, Turban, mówił mu Że musi się natychmiast Przenieść do Sliterinu Ponieważ takie jest jego przeznaczenie Harry odpowiedział Turbanowi, że nie chce iść do Slytherinu, A Turban robił się Coraz cięższy i cięższy Harry próbował go ściągnąć Ale Turban zacisnął mu się Boleśnie na głowie I był tam Malfoy, który śmiał się z niego Widząc walkę z Turbanem a potem Malfoy zamienił się w tego nauczyciela z haczykowatym nosem Snape'a, który śmiał się bardzo głośno, coraz głośniej, aż nagle buchnęło zielone światło i Harry obudził się, zlany potem i drżący ze strachu. Przewrócił się na bok i znowu zasnął, a kiedy obudził się następnego ranka, w ogóle nie pamiętał tego snu.